Moi drodzy, to już czwarta niedziela Adwentu. Czasu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. I dzisiaj stają przed nami w Ewangelii dwie kobiety. Najświętsza Maryja Panna i Święta Elżbieta. Dwie kobiety, które usłyszały o tym, że porodzą synów, którzy będą bardzo wyjątkowi. Elżbieta w podeszłym już wieku poczęła jana chrzciciela, tego, który jest poprzednikiem, który jest ostatnim z proroków starego testamentu, który wskazał Mesjasza. I Maryja, która za sprawą Ducha Świętego poczęła Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Niesamowite jest to, że Maryja, która usłyszała od anioła, że będzie Matką Boga, sama będąc już w stanie błogosławionym, udaje się w drogę, by służyć swojej krewnej która jest już w szóstym miesiącu, jak słyszeliśmy, jak wiemy z Ewangelii, ze zwiastowania anielskiego. Idzie po to, by Elżbiecie pomóc, bo wie, że ona tej pomocy potrzebuje. Wybiera się w bardzo daleką i niebezpieczną drogę. Ale chciałbym, moi drodzy, żebyśmy dzisiaj zatrzymali się. Nad słowami, które Elżbieta wypowiada po tym, jak Maryja pojawiła się u niej w domu. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Duch Święty natknął Elżbietę i ona wiedziała, że Maryja nosi pod sercem Zbawiciela, że Maryja nosi pod sercem Boga. Dlatego powiedziała Matka mego Pana, a więc Matka mego Boga przychodzi do mnie. Poczytuję sobie to za wielki zaszczyt, że Maryja ją nawiedza, że przychodzi, aby jej pomóc. I dalej Elżbieta daje świadectwo temu, że w jej łonie poruszyło się z radości dzieciątko. Poruszyło się, dlatego że Jan Chrzciciel wiedział, iż przyszedł Mesjasz. Wiedział, że to jest ten, którego On zapowie. I można powiedzieć, że to jest zupełnie niesamowite i cudowne spotkanie dwóch jeszcze nienarodzonych dzieci, Jana Chrzciciela i Jezusa. Spotkanie tego, który jest prorokiem i tego, który jest Mesjaszem. Ale jakże ważne są także te słowa, które Elżbieta wypowiada Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa, Powiedziane Ci od Pana. Maryja uwierzyła. My też jesteśmy ludźmi wierzącymi. Każdy z nas mówi o sobie, ja jestem tym, który wierzy w Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, jak bardzo mocno jesteśmy podobni do Maryi. Bo my przecież też wierzymy w słowa które Bóg do nas kieruje. Bo jak mówi Pismo Święte, wiara rodzi się ze słuchania. Ze słuchania tego, co Pan Bóg chce powiedzieć człowiekowi. Ze słuchania tego, co Bóg nam objawia. Każdy z nas otrzymał łaskę wiary na Chrzcie Świętym. Ale to jest łaska, którą, o którą trzeba bardzo mocno dbać. To jest łaska, którą trzeba w sobie rozwijać. I każdy z nas, myślę, musi dzisiaj sobie zadać pytanie, jak ja dbam o tą łaskę, którą od Pana Boga otrzymałem. To, że żyję sakramentami świętymi, to bardzo dobrze, bo rzeczywiście właśnie w sakramentach świętych jest źródło łaski i siły, którą od Pana Boga otrzymujemy. Ale trzeba zadać sobie pytanie, czy ja dbam o swoją wiarę także przez to, że wsłuchuję się w to, co Bóg ma mi do powiedzenia. Nie tylko w czasie mszy świętej niedzielnej, ale każdego dnia. Czy biorę do ręki każdego dnia Słowo Boże i zastanawiam się nad tym, co ono dla mnie znaczy? W jaki sposób mogę to Słowo, które Bóg dla mnie kieruje, zastosować w moim życiu? Co zrobić, żeby ono rzeczywiście odmieniało moje życie? I zobaczcie, jak wiele odwagi potrzeba żeby żyć rzeczywiście Słowem Bożym. Jak wiele odwagi potrzeba do tego, by rzeczywiście zawierzyć Panu Bogu swoje życie. By być człowiekiem, który nie tylko wierzy w Pana Boga, ale także wierzy Panu Bogu. Bo Maryja oprócz tego, że wierzyła w Boga Jachwę, to także uwierzyła Jemu. Przecież dla niej to było wydarzenie, zwiastowanie, to było wydarzenie zupełnie niesamowite. No to nagle przed nią, ubogą, zwyczajną dziewczyną staje Archanioł Gabriel. I mówi słowa zupełnie niesamowite, słowa, które dla niej były niezrozumiałe. Obiecuje, że ona, Maryja, zwykła, uboga dziewczyna, zostanie matką Boga, To jest zupełnie nie do wyobrażenia. Wyobraźcie sobie, że teraz staje przed wami anioł i mówi do was, że ma dla was jakieś szczególne zadanie. Mówi do was, staje anioł przed wami i mówi, słuchaj, ja ciebie wybrałem. Bóg mnie posłał, by tobie powiedzieć, że jesteś w oczach Boża, Bożych wybrany do bardzo, bardzo ważnego zadania. Co byśmy zrobili? Czy rzeczywiście byśmy uwierzyli w te słowa, które Anioł do nas mówi? Czy to by nie było czasami tak, że byśmy się zastanawiali, a może mam jakieś przewidzenia, a może coś ze mną jest nie tak, że widzę Anioła i słyszę jakiś głos, a może to jest tak, że mi się tylko wydaje? A potem może byśmy z Panem Bogiem się kłócili i powiedzieli Nie, Panie Boże, ja nie jestem zdolny do tego. Ty sobie poszukaj kogoś innego. A Maryja słuchając tych słów, które mówi do niej Gabriel zadaje tylko jedno pytanie. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? I wtedy Archanioł Gabriel jej wyjaśnia. Jak to się dostanie? I wtedy jakże piękna odpowiedź Maryi. Niech mi się stanie według słowa Twego. Ona całkowicie uwierzyła Panu Bogu. Jemu całkowicie zawierzyła. Przecież ona nie wiedziała wtedy, co ją czeka. Ona nie wiedziała, jak to wszystko będzie wyglądało. To my dzisiaj z perspektywy czasu, z dwóch tysięcy lat, z tego słowa, które do nas Bóg kieruje, wiemy, jak to wszystko wyglądało z zapisu ewangelistów. Ale ona przecież stanęła przed czymś zupełnie niespodziewanym, nieznanym, totalnie zaskoczona. A jednak uwierzyła Panu Bogu. I zobaczmy, drodzy bracia i siostry, że my mamy być ludźmi, którzy mają właśnie taką postawę wobec Pana Boga. Mamy być takimi ludźmi, którzy zawsze wierzą Panu Bogu. Nie tylko wierzą w Pana Boga, ale także wierzą Panu Bogu. Wierzą w zapewnieniu Boga, że On mnie naprawdę kocha. I skoro mnie kocha, to wie, co dla mnie jest naprawdę dobre nawet jeżeli wydawałoby mi się inaczej. I zobaczmy, jak często jest tak, że my się z Panem Bogiem kłócimy. Jak często jest tak, że mamy jakiś własny plan na życie i kiedy ten plan nam się wali, kiedy nagle w naszym życiu dzieją się rzeczy, których byśmy się nie spodziewali, które są zupełnie nie po naszej myśli, to człowiek zaczyna się kłócić z Panem Bogiem. I mówi, Panie Boże, no teraz to już przesadzasz chyba. Zobaczmy, jak wielu jest takich ludzi, którzy pod wpływem właśnie takich różnych wydarzeń odchodzą od Pana Boga. Można powiedzieć, obrażają się na Niego, bo oni sobie wymyślili inaczej. I tutaj pojawia się pytanie, jaka jest nasza wiara. I zawsze sprawdzianem wiary człowieka są takie sytuacje, które są trudne. Bo zobaczcie, wierzyć w Pana Boga i wierzyć Panu Bogu jest łatwo wtedy, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. Łatwo jest wierzyć w Pana Boga i wierzyć w Panu Bogu wtedy, kiedy wszystko układa się tak, że rzeczywiście jest wspaniale i pięknie. Ale kiedy pojawiają się jakieś trudności. Także często jest tak, że w sercu człowieka rodzi się wątpliwość. Dlatego, drodzy bracia i siostry, żeby nasza wiara była naprawdę mocna, trzeba najpierw wsłuchiwać się w Słowo Boże. Bo przecież to właśnie na kartach Pisma Świętego są przykłady tych ludzi, którzy uwierzyli Panu Bogu. Są historie tych ludzi, w których w życiu czasami działy się rzeczy zupełnie niesamowite, czasami tragiczne. Dzisiaj niektórzy by nazwali to, że mieli traumatyczne przeżycia, a oni trzymali się Pana Boga. Jak chociażby Hiob ze Starego Testamentu. Jeżeli będziemy wsłuchiwać się w Słowo Pana Boga. Jeżeli będziemy karmić się Słowem Bożym, to wtedy nasza wiara też będzie wzrastać. I trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze o swoją wiarę się modlić. Modlić się o to, żeby ta nasza wiara stawała się coraz mocniejsza. Myślę, że każdy z Was pamięta ten fragment z Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy powiedzielibyście tej górze, aby się przeniosła w inne miejsce jak ziarnko gorczycy, które najpierw jest najmniejszym z wszystkich ziaren a kiedy wyrasta staje się potężnym krzewem także ptaki powietrzne mogą w niej im zamieszkać i my musimy dbać o to, by ta nasza wiara, która jest maleńkim ziankiem gorczycy, właśnie tak się rozrastała. Ale musimy dać szansę Panu Bogu. Musimy otworzyć się na Jego łaskę. I musimy prosić, tak jak ten człowiek z Ewangelii, który mówił do Jezusa: Wierzę, ale zarać memu niedowiarstwu. Bo zobaczmy, ile w nas jeszcze jest wątpliwości. Ile w nas jeszcze jest niedowiarstwa, ile w nas jeszcze jest takiego myślenia czysto ludzkiego i czysto ziemskiego. A my mamy być tymi, którzy karnąc się Słowem Bożym, całkowicie ufają Panu Bogu. I wiedzą, że myślenie Boże i Boża logika jest zupełnie inna niż myślenie ludzkie i ludzka logika. Wierzyć w Boga, ale także wierzyć Bogu. To jest zadanie, które stoi przed każdym z nas. Na kazaniu z dziećmi rozmawialiśmy dzisiaj o różnych prezentach. Bo dzieci dostają prezenty, zresztą my też. Na gwiazdkę zawsze się jakieś tam prezenty dostaje na Boże Narodzenie. I mówiłem dzieciom, że wśród tych różnych prezentów, które otrzymujemy, które przynosi Święty Mikołaj, możemy też poprosić Pana Jezusa, żeby nam przyniósł też z okazji wspomnienia Jego Narodzenia. Jakiś prezent. I myślę, że możemy śmiało prosić Pana Jezusa, żeby, żeby tym prezentem, który On nam przyniesie, w te święta Bożego Narodzenia była mocna wiara. Wiara w Boga, ale także zaufanie i uwierzenie Bogu. Niech ten prezent od Pana Jezusa każdy z nas otrzyma. I niech to będzie taki prezent, który starczy nam na całe życie. Amen.